Typ paranoidalny, urojeniowy. Do grupy osobowości lub psychopatii paranoidalnej zaliczamy te osoby, które mają na ogół nieufny stosunek do otoczenia społecznego i które łatwo tworzą konstrukcje urojeniowe. Otoczenie społeczne jest dla tych ludzi zawsze tajemnicą. Nigdy nie wiedzą, jakie w nim siły działają, jakie machinacje są dokonywane, mogące im zaszkodzić. Analogicznie jak w schizofrenii, świat społeczny u nich dzieli się na ja i oni. Stosunek bezpośredni, ja, ty, my, wy, jest u nich słabo wykształcony. Są to ludzie samotni, zdani tylko na siebie. W dzieciństwie i młodości niejednokrotnie brak im było kontaktów zabawowych. Stosunek do życia mają oni niejednokrotnie mechanistyczny. Wszystko rozgrywa się po trosze jak w tenatrze lalek. W ich mniemaniu ludzie są pociągani niewidocznymi nitkami i jak ich się pociąga, tak się zachowują. Można na nich w różnoraki sposób wpływać, wywierać różnorodne naciski, także w końcu postępują, jak chce człowiek od nich silniejszy i nimi sterujący. Człowiek ten stara się też odpowiednio wpływać na człowieka o paranoidalnych cechach osobowości, ale ten jest za mądry, by jego gry nie przejrzeć ten tajemniczy on jest źródłem niepokojów, nigdy nie wiadomo, co wymyśli, jaki nowy sposób znajdzie, by podejść naszego pacjenta. On chce go zniszczyć, skompromitować, a gdy urojenia są już bardziej usystematyzowane, działa na niego złymi siłami, złym spojrzeniem, truciznami, promieniami i tym podobne. U niektórych ludów, tak zwanych pierwotnych, ludzie dotychczas odczuwają paniczny lęk przed złym spojrzeniem. W czasie wojny czy walk religijnych, czy też politycznych wrogowie stopniowo tracą cechy ludzkie, tylko knują i przemyśliwają, jakby zaatakować i zniszczyć swoich przeciwników. Jest to typowy przykład urojniowej projekcji, w której własne nastawienia uczuciowe wywołują deformację obrazu wroga. Istotą wypaczeń obrazu rzeczywistości, przede wszystkim społecznej, jakie obserwujemy u psychopatów paranoidalnych, a w mniejszym stopniu u ludzi z cechami osobowości paranoidalnej, jest fałszywy stosunek uczuciowy do otoczenia społecznego. Najczęściej pod fasadą urojniową kryje się lęk przed ludźmi. Często patrzy się na nich w górę, jak w dzieciństwie, są oni znacznie potężniejsi, więcej mogą niż w rzeczywistości. Ich świat jest inny, oni więcej wiedzą, knują spiski, kierują ludźmi jak marionetkami. Świat społeczny przepełniony lękiem traci nieraz swe cechy osobowe. Ludzie w tym świecie przestają być ludźmi z ich wzlotami i ubadkami, słabościami i objawami siły, stają się niedostępni, niezrozumiali, nastawieni na jeden cel, jak na przykład zniszczenie osoby o cechach paranoidalnych, dokonują różnych machinacji, nigdy nie wiadomo, co z ich strony może spaść na człowieka. Stosunki między ludźmi muszą opierać się na pewnej dozie wzajemnego zaufania lęk znacznie obniża zaufanie do ludzi. Jesteśmy w stałym pogotowiu, że coś złego z ich strony spotkać nas może. Lęki idzie w parze z uczuciami agresywnymi, uczucia te są rzutowane w świat społeczny. To ludzie mnie otaczający wciąż coś złego przeciw mnie knują. Życie wśród ludzi wymaga noszenia maski. Nie można być zawsze szczerym, często trzeba udawać uczucia, które są zaprzeczeniem tego, co w środku się czuje. Maska jest niejednokrotnie źródłem lęku przed ludźmi, boimy się ludzi w masce, gdyż nie wiemy, co pod nią ujrzeć możemy. Nie mamy do takich ludzi zaufania, gdyż nie możemy dotrzeć do ich wnętrza, zobaczyć ich prawdziwych motywów. Wydaje się nam, że pod maską kryje się wrogie do nas nastawienie. Lęk powoduje zaostrzenie egocentrycznej struktury świata. Pod wpływem lęku człowiek czuje się samotny wobec otaczającego świata, wszystko wokół zmierza do jego zniszczenia i unicestwienia. Świat nie jest mu przychylny, ale wrogi. A on czuje się jak ścigane zwierzę, na które zewsząd czyha zasadzka. Do nikogo nie można się zbliżyć, gdyż nie wiadomo, czy właśnie ten człowiek nie okaże się wrogiem. Ludzie wokół tylko myślą o tym, jakby nas pognębić i zniszczyć, w ten sposób stajemy się centralną figurą świata. Lęk skraca perspektywę naszego widzenia otaczającego świata. Normalnie układa się ona w skomplikowaną sieć relacji z otoczeniem jedni ludzie są bliżsi, inni dalsi. Jedni przyjaźni, inni obojętni lub wrodzy. W lęku świat otaczający naciska na nas, chce nas zniszczyć? Jestem tylko ja i wrogodomnie nastawiony świat. Jak człowiek dochodzi do tego, że otaczający świat staje się dla niego wrogi, bezsprzecznie wpłynąć na to mogą niekorzystne warunki środowiskowe. Zdarza się taki układ stosunków społecznych, że ze strony otoczenia społecznego stale czyha niebezpieczeństwo, że jeden drugiemu jest wilkiem. Etnografowie opisują społeczności ludów tzw. pierwotnych, które żyją w stałym lęku przed otoczeniem. Wciąż się spodziewają, że ze strony innych ludzi coś złego spotkać ich może, czy to w formie rzucenia uroku, czy też bezpośredniego ataku. A obok żyją społeczności mające duże zaufanie do innych ludzi i nie wykazujące cech paranoidalnych. W okresach niespokojnych, wojen, rewolucji, gwałtownych zmian społecznych, klęsk żywiołowych, często obserwuje się narastanie nastawień urliniowych. Wokół siebie węszy się wroga, wróg czuwa. Wróg pozbawiony jest cech ludzkich, jedynym jego celem jest zniszczenie nas. Niejednokrotnie szuka się kozła ofiarnego, który jest przyczyną nieszczęścia. Lęk wyzwolony przez niekorzystną sytuację krystalizuje się jakby na pewnych ludziach, których uważa się za przyczynę zła. Forsuje się tezę, że ich machinacje doprowadziły do nieszczęścia. Człowiek, który przeszedł w życiu wiele zawodów, który doznał od ludzi wielu przykrości, może być skłonny do lękowego podejścia, otaczającego ludzie przedstawiają zawsze potencjalne niebezpieczeństwo sprowadzenia na jego głowę nieszczęścia. Człowiek, który wychował się samotnie, który mało miał w dzieciństwie kontaktów zabawowych, może przez całe życie wykazywać nieufny stosunek do innych ludzi i zachować dziecinny sposób patrzenia na nich. To jest do góry, wskutek czego w jego oczach nieproporcjonalnie wzrasta ich potęga. Czasem znów ludzie nie mogą przyzwyczaić się do maski, bez której nie można, niestety, poruszać się wśród ludzi. W stosunku do ludzi zachowują zbyt wiele dziecinnej naiwności, bezpośredniości i ufności, co oczywiście naraża ich na częste rozczarowania, Także w końcu ich ufność zmienia się w ogólnioną nieufności niekiedy ludzie nie wytrzymują bliskiego kontaktu z sobą. Przeraża ich tajemnica drugiego człowieka, która przy dużym zbliżeniu jaskrawi występuje. U ludzi takich związki erotyczne wyzwalają nastawienia urojniowe, najczęściej urojenia zazdrości. Poczucie winy sprawia, że w otoczeniu widzimy tylko sędziów, którzy znają nasze ukryte przemienienia. Typowym przykładem jest tu kompleks gdy ma się wrażenie, że wszyscy wokół wiedzą o naszym nałogu. Na ogół każdy człowiek coś ukrywa przed swym otoczeniem, ma swoje sprawy, których nie chciałby nikomu wyjawić. Na zasadzie projekcji, gdy sam coś ukrywam przed otoczeniem, mam równocześnie wrażenie, że otoczenie coś ukrywa przede mną. Zaufanie, istotne w stosunkach między ludźmi, zostaje nadwątlone System wartości ludzi z osobowością paranoidalną lub psychopatów paranoidalnych opiera się na zasadzie, jestem atakowany, muszę się bronić. Dla nich świat jest światem walki, a więc zasadza się na pierwszym prawie biologicznym. Obraz świata wytworzony na podstawie drugiego prawa biologicznego jest bardziej przychylny i łagodny. Drugie prawo biologiczne łączy nas z otoczeniem społecznym, a pierwsze raczej od niego oddziela. Człowiek z cechami paranoidalnymi czuje się w świecie samotny, musi walczyć z wrogami, by nie zostać przez nich zniszczony. W psychoterapii ludzi z cechami paranoidalnymi istotnym momentem jest właśnie przejście z pierwszego na drugie prawo biologiczne. Gdy odczują oni, że świat ich otaczający to nie tylko teren zaciętej walki, ale że też istnieje ludzka życzliwości i chęć wzajemnej pomocy, to na ogół ich napięcie urejniowe ulega osłabieniu. Stopniowo odzyskują oni zaufanie do ludzi, nie wszyscy już wokół są wrogami. Pozyskanie sobie zaufania paranoika nie jest może sprawą tak trudną, jakby się z pozoru zdawało. Niełatwo bowiem żyć w stałym przekonaniu, że wszyscy są wrogami. Paranoik szuka bratniej duszy, pragnie zetknąć się z kimś, do kogo miałby pełne zaufanie, tylko lęk przed ludźmi go przed tym hamuje. Dlatego gdy czuje one w swoim partnerze, na przykład w lekarzu, życzliwość, szczerość, bezpośredniość, to niekiedy kurczowo chwyta się tej osoby, jest to bowiem jedyny człowiek, któremu może zaufać. Dalszym krokiem w psychoterapii jest próba przekształcenia systemu wartości. Pacjent musi nabrać przekonania, że obraz świata oparty wyłącznie na pierwszym prawie biologicznym jest fałszywy, że życie to nie tylko walka o przetrwanie, w której słabsi giną, ale też dążność do złączenia się z otoczeniem, do stworzenia ludzkiej wspólnoty. Ludzie nie czyhają jeden na drugiego, by się wzajemnie pożreć, ale też się kochają i spieszą sobie z pomocą. Ludzi nie trzeba się tylko bać, ale też można mieć do nich zaufanie. Paranoik jest zazwyczaj człowiekiem bardzo nieszczęśliwym, choćby dlatego, że czuje się samotny we wrogim świecie i świat ten jest dla niego terenem różnych tajemniczych machinacji, wobec których czuje się bezsilny. Jeśli walczy ze światem otaczającym, to walka ta ma zwykle charakter beznadziejny, nie ma bowiem szans wybrania z przeważającą liczbą wrogów. Pociechą dla niego bywa idea, która mu przyświeca, bądź sprawiedliwość, wielkie odkrycie naukowe w rodzaju perpetuum mobile lub uniwersalnego leku, bądź też swoista koncepcja filozoficzna i itp. Dla tej idei gotów jest znosić poniżenia, jakie spotykają go ze strony otoczenia. Współżycie z psychopatą paranoidalnym nie jest łatwe, żyje się z nim stale w cieniu podejrzenia. Nigdy nie wiadomo, co za nowe pomysły w jego głowie się wnęgną, które rzekomo mają bez reszty wyjaśnić tajemnice otoczenia. Sytuacja jest oczywiście lepsza, gdy się pozostaje poza grupą wrogów i prześladowców chorego. Psychopaci paranoidalni na zasadzie kontrastów mają ludzi, do których czują pewne zaufanie, ale ci też nie powinni być zbyt pewni swej pozycji, gdyż łatwo z błahych lub niewiadomych przyczyn mogą znaleźć się w grupie prześladowców. Nastawienie paranoidalne zwraca nam uwagę, jak ważne jest w stosunkach między ludźmi wzajemne zaufanie, jak trudno jest tu żyć z ludźmi, co do których nie czujemy się pewni. Człowiek źle i niepewność, dąży do tego, by teren, po którym się porusza, był możliwie jasny, nie miał ciemnych plam niewiadomego. Tymczasem drugi człowiek jest zawsze niepoznawalny, możemy snuć tylko hipotezy o tym, jaki on jest naprawdę. Poruszając się w środowisku ludzkim, zawsze jesteśmy skazani na niepewność, trzeba mieć zasób zaufania do innych ludzi, by móc z nimi żyć, gdyż nigdy nie jesteśmy w stanie ich naprawdę poznać, zawsze z ich strony spotkać nas może coś nieoczekiwanego. A maska, jaką ludzie noszą, by złagodzić społeczne tarcia, zwiększa tylko niepokój związany z tajemnicą drugiego człowieka. Jak mapy sprzed wieków, gdy ludzie nie znali jeszcze wielu lądów i mórz, zapełnały się w miejscach niepoznanych baśniowymi tworami fantazji, tak i postacie ludzi zmieniają się pod wpływem uczuci i fantazji. Paranoik jest człowiekiem, który silniej odczuwa tajemnicę drugiego człowieka. Normalnie zadowalamy się zewnętrznym obrazem rzeczywistości. Nieraz wystarczą nam pozory, jakie drugi człowiek stwarza. Nie martwimy się zbytnio tym, co jest w nim, w środku. Życie społeczne zmusza nas do pewnej powierzchowności w stosunkach międzyludzkich. Dopiero gdy zaczniemy zastanawiać się, co naprawdę się kryje pod pozorami zewnętrznego zachowania się, budzi się w nas niepokój, gdyż nie jesteśmy w stanie rozszyfrować drugiego człowieka. Zaczyna działać fantazja, która przy lękowym nastawieniu do ludzi łatwo wytwarza groźne nieraz obrazy. Ciekawe jest to, że dla paranoika liczą się tylko fakty. Na ogół nie stara się on wyjaśnić symetki psychologicznej człowieka, który jest jego rzekomym wrogiem, ale przytacza szereg faktów, które o jego wrogości mają świadczyć. Sposób rozumowania paranoika ma zawsze w sobie coś z procesu sądowego, liczą się tylko fakty. Często koncepcja życia i stosunków społecznych osoby z cechami paranoidanymi ma wyraźny charakter faktograficzny, odnosi się w końcu wrażenie, że nie są to ludzie, ale marionetki, odpowiednio poruszane za pomocą tajemnych nici. Każde wydarzenie jest odpowiednio zaaranżowane, przemyślane, zaplanowane. Nie ma tu miejsca dla przypadkowości, spontaniczności, działania ludzkich, namiętności i tym podobne. Świat paranoika jest zimny, wszystko w nim jest z góry ukartowane. W świecie takim nie ma zjawisk przypadkowych, wszystko ma swoje przyczyny, wszystko jest z góry zaplanowane, wszystko łączy się w logiczną całość. Jeśli ktoś do takiego człowieka się uśmiecha, to ma w tym jakiś cel ukryty, jeśli spotka go jakaś przykrość, to jest dla niego oczywiste, iż stanowi on określony punkt w planie jego zniszczenia i tym podobne. Lęk nieraz zaostrza nasze widzenie świata, ale jest to jakby światło spolaryzowane, w którym wszystko widzi się w określony sposób, mianowicie jako groźbę dla własnej osoby. W osobowości paranoidalnej można się doszukać wielu elementów typowych dla schizofrenii. Ale jeśli w schizofrenii dochodzi do rozbicia psychiki, to tu raczej do jej scalenia. Pod wpływem naporu złego świata paranoicy stają się jakby bardziej zwarci, nastawieni w jednym tylko kierunku, ich cele są jasno wyznaczone, z uporem do nich dążą. Uporem swym przypominają nieraz epileptoidów. Ich systemy wartości są nienaruszalne, stabilne, w myśl łacińskiej zasady Pereat mundus, fiat ustitia, niech świat zginie, ble stało się zadość w sprawiedliwości. Życie człowieka, jak zresztą wszystkich żywych istot, u człowieka tylko ze względu na wielość struktur czynnościowych problem ten występuje znacznie wyraźniej, stale waha się między integracją a dezintegracją. Człowiek musi nieraz wkładać wiele wysiłków w zachowanie porządku swych procesów świadomych, gdyż porządek procesów rozgrywających się poniżej progu jego świadomości nie wymaga już świadomego wysiłku, co wcale nie oznacza, że nie wymaga żadnego wysiłku. Jeśli schizofrenia jest skrajnym zachwianiem równowagi w kierunku dezintegracji, to paranoja w kierunku hiperintegracji. Częste w schizofrenii zespoły urejniowe można traktować jako swoistą reakcję obronną na rozpoczynającą się dezintegrację. W wypadku osobowości i psychopatii paranoidalnej nie mamy na razie dostatecznych dowodów na to, by traktować hiperintegrację, znamienną dla tych typów osobowości, jako reakcję obronną przed dezintegracją. Nie jest jednak wykluczone, że tak jest w rzeczywistości. Lęk przed otoczeniem społecznym, stanowiący prawdopodobnie osiowe przeżycie ludzi tego typu, wskazuje na niemożność poradzenia sobie z sobą i otoczeniem. Twarde trzymanie się w takich wypadkach wytkniętego celu broni przed całkowitym rozbiciem psychiki. Jeśli człowiek w sytuacji zagrożenia lub w sytuacji dla siebie zupełnie niejasnej ma jasno wyznaczony cel przed sobą, choćby najbardziej bezsensowny, daje mu to poczucie siły, nie czuje się zagubiony i bezradny. Zjawne nastawienia oryjniowe są czymś zwyczajnym zarówno w życiu indywidualnym, jak i społecznym. Nigdy nie jesteśmy w stanie poznać bez reszty, o ile takie poznania jest w ogóle możliwe, ludzi, z którymi wchodzimy w różnego rodzaju związki i zależności. Fakt, że ktoś jest od nas zależny, a jeszcze bardziej, że my od kogoś zależymy, wymaga raczej jasnej koncepcji danej osoby. Nikt bowiem nie chce zależeć od kogoś zupełnie mu nieznanego, ani też kierować kimś zupełnie mu nieznanym. Tego rodzaju sytuacja po prostu zmusza człowieka do tworzenia koncepcji urojniowych, to jest do własnych pragnień, nastawień uczuciowych na osobę, którą w rzeczywistości znamy bardzo powierzchownie, wystarczy jej jedna wypowiedź, jeden czyn, grymas twarzy i tym podobne, by już koncepcja była gotowa. Człowiek nie toleruje wokół siebie nieznanego. Może zresztą nie tylko człowiek, wystarczy zaobserwować, jak pies czy kot nie bada nowy tren. Środowisko społeczne, będące głównym środowiskiem człowieka, ma znacznie więcej miejsc niezbadanych niż zbadanych, co zresztą wynika z samej natury człowieka, która nigdy nie jest bezreszty poznawalna. Te miejsca białe zapełniają się strukturami urojniowymi. Poza tym życie społeczne zmusza nas do noszenia maski, a z nią wiąże się zawsze niepokojące pytanie, co się pod nią kryje, jaki ten człowiek jest naprawdę. Na to więc pole, mgliste i niejasne, człowiek łatwo rzutuje swoje własne uczucia i to, co sam wobec bliźnich czuje, im przypisuje. Ponieważ jednak między ludźmi nie tylko miłość panuje, więc i obraz bliźnich nieraz jest w kolorach zgoła przykry wymalowany. A koloryt ten wcale może nie odpowiadać rzeczywistości. Niepewność w stosunkach między ludźmi powoduje, że zawsze wnikczają czają się różnego rodzaju podejrzenia. Zawsze spodziewamy się, że coś złego z drugiego człowieka może wyskoczyć, mamy się na baczności, gdyż nigdy nie wiemy, co pod maską się kryje. W ten sposób w stosunkach społecznych zawsze taj się pogotowie lękowe, które wybucha nieraz w sposób gwałtowny w czasach niepewnych, przepojonych lękiem. W życiu społecznym istnieją różne stopnie znajomości drugiego człowieka. Na ogół zna się lepiej ludzi z tego samego kręgu rodzinnego, zabawowego, pracy, a gorzej ludzi przynależących do szerszego kręgu społecznego lub należących do innej grupy społecznej lub też oddzielonych od nas dystansem władzy, zarówno w górę, jak i w dół. Im znajomość drugiego człowieka słabsza, tym łatwiej na ogół wytwarza się rejniowe pogotowie, to jest tym łatwiej rzutuje się na białą plamę nieznanego własne nastawienia uczuciowe. Jest zjawiskiem codziennym, że ludzi stojących znacznie wyżej od nas w hierarchii władzy lub też znacznie niżej łatwo posądza się o złe nastawienie, różnego rodzaju uknowania i machinacje. Ludziom wyrosłym w innych tradycjach kulturowych, należących do innych grup społecznych, przypisuje się nieraz najbardziej fantastyczne cechy. Klasycznym przykładem są Żydzi, którzy mieli szczęście od tysięcy lat należeć do mniejszości narodowych i żyć w gettach. Gdy chory na schizofrenię zaczyna nagle w swym najbliższym otoczeniu odkrywać równe niezwykłe cechy, swoje prawdziwe oblicze, jesteśmy tym faktem zaskoczeni i traktujemy to odkrycie jako urojenie. Gdy jednak tego samego rodzaju odkrycia dokonujemy w stosunku do reprezentantów obcych na grup społecznych, wówczas traktujemy je nie jako urojenie, ale jako częściową prawdę lub najwyżej jako uprzedzenia rasowe, narodowe, religijne, polityczne i tym podobne. W życiu społecznym tolerancja na urojenia jest większa niż w życiu indywidualnym. W życiu indywidualnym bowiem kontakty między ludźmi są bliższe, face a face, naprzeciw siebie, a więc znajomość drugiego człowieka powinna być większa i dlatego tworzenie się urojenia jest czymś bardziej patologicznym niż w życiu społecznym, gdzie dystans między ludźmi jest większy i operuje się bardziej hipotezami niż rzeczywistością. Możliwe, że pogotowia ujeniowe ma pewne znaczenie dla konsolidowania się grup społecznych. Ludzie należący do tej samej grupy są nam znani, jesteśmy ich pewni. Na zasadzie kontrastu tym bardziej odcinamy się od ludzi przynależących do innych grup społecznych, są oni nieraz dla nas terra incognita, sferą nieznaną. Nie czujemy się wobec nich pewni i na nich łatwo rzutujemy własne lęki i agresje. Zdarza się jednak, iż nawet wśród ludzi sobie bliskich, na przykład członków tej samej rodziny, tworzą się nastawienia urojeniowe. Brat brata staje się niepewny, a ojciec, syna, Takim tragicznym przykładem są wojny domowe, które jak wiadomo, są zwykle najokrutniejsze. Tutaj czynnikiem rozłączającym ludzi przepaścią braku zaufania staje się cel. Człowiek służący innemu celowi staje się automatycznie wrogiem. Hiperintegracja, o której wspomniano, w skali społecznej wymaga bezwzględnego oddania się celowi i ideologii. Podobnie jak w życiu indywidualnym, ratunkiem przed dezintegracją staje się hiperintegracja. W okresie niepewności lęku, rozbicia starych systemów wartości, nagromadzenia uczuć negatywnych i tym podobne, gdy cała struktura społeczna się chwieje, łatwo dochodzi do hiperintegracji, tworzą się grupy o jasno wyznaczonym celu. Tu już odgrywa rolę nieznajomość drugiego człowieka, ale kolor munduru. I nawet znając kogoś dobrze i będąc z nim powiązany różnorakimi więzami uczuciowymi, traktuje się go jako wroga, gdyż nie jest on wyznawcą tej samej idei. Ideologia staje się nadrzędnym systemem wartości, któremu wszystko się podporządkowuje. Cechą przyrody ożywionej jest jej niezwykła rozmaitość, szczególnie u człowieka cecha ta jest specjalnie wyraźnie zaznaczona, co wynika z jego bogactwa struktur czynnościowych. Nie ma dwóch ludzi identycznych, bo nawet bliźnięta jednojajowe różnią się między sobą na skutek polaryzacji cech, jedno na przykład, staje się dominantne, a drugie submisyjne, a podobieństwa między ludźmi są dość powierzchowne. Wszelkie też typologie należy traktować cum danosalis z rozwagą, niezbyt zobowiązująco. Przy tej olbrzymiej różnorodności formy morfologicznych i funkcjonalnych można obserwować zarówno w świecie zwierzęcym, jak i u człowieka dążenie do jednolitości. Inny budzi agresję swego społecznego otoczenia, gdy urodzi się wśród zwierząt albinos, zostaje on zwykle zadziobany lub pożarty przez swych współplemieńców. W ludzkim życiu społecznym to, co inne, jest najczęściej z miejsca potępione właśnie dlatego, że jest inne. Problem warius czy alienus jest nebrangicznym punktem psychiatrii, któremu mimo wysiłków dotychczas nie umiemy zapobiec. Wystarczy inny krój ubrania, inny sposób zachowania się przy stole, odmienny sposób wrażania się, by zostać z grupy wykluczonym. Dlatego może ludzie nieraz łatwo przyjmują narzucone sobie hierarchie wartości, gdyż dzięki temu czują się włączeni w społeczną grupę. Czują się szczęśliwi, gdy mogą maszerować wspólnie z towarzyszami broni, wymachując jednakowo nogami i rękami i śpiewając tę samą pieśń. Są złączeni tą samą ideą, są tacy sami jak inni. Kto nie jest z nimi, jest przeciw nim. Różnorodność zmienia się w jednolitość. Możliwe, że człowiek odczuwa zbyt boleśnie różnorodność swojej własnej natury, nie może pogodzić tkwiących w niej sprzeczności i jednolitość, choćby z zewnątrz mu narzucona, jest dla niego wybawieniem. Wojny domowe są, jak wspomniano, niezwykle okrutne. Mordują się członkowie tej samej rodziny. Narzucony system wartości staje się silniejszy od więzów rodzinnych. Możliwe jednak, iż na okrucieństwo wojen domowych wpływają też inne czynniki, właśnie to, że toczą się one między ludźmi żyjącymi z sobą latami za związanymi wzajemnie związkami rodzinnymi. W tym wypadku zbliżenie, a nie oddalenie, jest czynnikiem wzmagającym urojeniowe pobotowie. Zbyt bliski dystans społeczny sprzyja narastaniu uczuć nie zawsze o znaku dodatnim. Silne hamulce społeczne nie pozwalają na ogół na zbyt gwałtowną manifestację negatywnych nastawień uczuciowych w stosunku do najbliższych. Uczucia zalegają, podobnie jak u epileptoidów. Wojna domowa jest doskonałą okazją do wyładowania tego, co w sobie nieraz latami się tłumiło. Akceptowany system wartości usprawiedliwia agresję w stosunku do tych, którzy systemu tego nie zaakceptowali. W wypadku wojny domowej nienawiści jest pierwotna, tkwiła ona w ludziach, tylko nie mieli odwagi jej na zewnątrz ujawnić. W wypadku wojny zwykłej nienawiści jest wtórna, wyzwalają sama sytuacja wojenna, w której ludzie dzielą się automatycznie na wrogów i towarzyszy broni. Gdy wojna minie, mogą z powrotem być w stosunku do siebie obojętni, zachować dawny dystans. Ciekawe jest, że zjawisk społecznych o charakterze wyraźnie wojennym nie traktuje się na ogół jako takie. My. Może być obłędne, ale ja nie. Możliwe, że dla wzrostu spoistości grupy, dla zacieśnienia więzi grupowej, dla różnicowania się społeczeństwa w oddzielne grupy konieczne jest istnienie pogotowia rejonowego. Dzięki niemu bowiem rozdziela się środowisko społeczne na różnorodne ugrupowania, a więź w obrębie grupy wzrasta. Im bowiem większa agresja do tego, co inne, tym większa identyfikacja członków grupy między sobą. Spoistość osiąga się kosztem izolacji od otoczenia, od tego, co do grupy nie przynależy. Dominacja celu, która jest szczególnie charakterystyczna dla zespołów urejniowych, bardzo ułatwia konsolidację grupy, a izolowanie się od tych, co tego celu nie wyznają, i wrogie do nich nastawienie wzmacnia granicy między grupami. W wielomiliardowym społeczeństwie komórek, z których zbudowany jest ludzki czy zwierzęcy organizm, też tworzą się granice między grupami komórek pracujących nad tym samym celem, mimo że wszystkie komórki jednoczy ten sam cel, zawarty w planie genetycznym. Cel ogólny zostaje jednak rozbity na szereg celów szczegółowych i tu komórki skupiają się w swoiste społeczności, oddzielone od siebie zwykle tkanką łączną, w społeczeństwach nie tylko ludzkich, lecz też zwierzęcych, a prawdopodobnie również roślinnych, występuje wyraźnie problem granicy. Agresja na to, co nie mieści się w obrębie granicy, co jest inne, jest zjawiskiem dość powszechnym. Dzięki niej wzrasta spójność tych, którzy przynależą do tego samego znaku. Cechą przyrody ożywionej jest indywidualność. Nie ma dwóch jednostek identycznych. Ta indywidualność jest jednak jakby zbyt wielkim obciążeniem dla jednostek. Łączą się one z sobą w grupy o podobnych celach funkcjonalnych. Antagonizm z jednostkowego zmienia się w grupowy. Co nie należy do tej samej grupy, jest obce, inne, choć w rzeczywistości inność może nie być większa niż między poszczególnymi jednostkami. Ale w grupie konsolidują się cele, jej efektywność jest większa niż jednostki. Odnosi się wrażenie, jakby przyroda ożywiona nie mogła pogodzić z sobą dwóch sprzecznych tendencji, do indywidualności i do masowości. Wszystko w przyrodzie ożywionej dzieje się na wielką skalę, jakby powiedział zagłoba, kupą, mości panowie, a z drugiej strony wszystko jest indywidualne, jeden przedstawiciel świata ożywionego jest różny od drugiego. Może dlatego jednostki tak łatwo łączą się we wspólnoty. Indywidualność jednostkowa zostaje przekształcona w indywidualność grupową. W świadomości człowieka już wyraźnie walczą dwie sprzeczne tendencje do zachowania własnej indywidualności i do scalenia się z grupą. Człowiek chce być sobą, buntuje się, gdy łamie się jego wolność decyzji, gdy zmusza się go do naginania do woli innych, z drugiej jednak strony nie chce być samotny, pragnie być razem z innymi, czuć tak, jak inni czują i tym podobne. Kompromisowym wyjściem między obu sprzecznymi tendencjami jest wspólna grupa. W grupie człowiek może wyrazić pewne swoje indywidualne tendencje, których nie miałby odwagi wyrazić w pojedynkę, a jednocześnie grupa broni go przed całkowitą utratą własnej indywidualności, do której by doszło, gdyby miał się zespolić z całym ludzkim społeczeństwem. Trudno nawet sobie wyobrazić ogólnoludzkie społeczeństwo, nie rozbite na różnorodne grupy. Historia ludzkości poucza nas aż nazbyt nieraz dobitnie o tym, do jakich antagonizmów, nieraz okrutnych i bezsensownych, prowadzi rozbicie ludzkiej wspólnoty na różnorakie grupy i tworzenie się granic między grupami. Ale możliwe, że właśnie to jest jedyny sposób wyjścia ze sprzeczności między indywidualnością a zbiorowością. Na granicy wzrasta pogotowia urejniowe, gdyż poza nią ludzie są inni, nieznani, nie wiadomo, co w nich się czai. W obrębie tej samej grupy duch wspólnoty zwycięża nad nieufnością. Dlatego też, gdy tolerujemy pogotowia urejniowe jako zjawisko normalne między członkami różnych grup społecznych, traktujemy je jako zjawisko patologiczne w obrębie tej samej grupy społecznej. Norma socjologiczna staje się patologią indywidualną. Pogotowia urejniowe nie jest wartością stałą ani w życiu społecznym, ani w indywidualnym. Ci sami ludzie, którzy w okresie wojny obdarzeni są najgorszymi cechami charakteru i którzy czyhają na nasze życie na każdym kroku, w okresie pokoju stają się nieraz miłymi i atrakcyjnymi sąsiadami. W życiu indywidualnym pogotowiał rejniowe narasta z niewiadomych nieraz powodów i ten sam człowiek, do którego mieliśmy wczoraj pełne zaufanie, nagle w naszych oczach staje się tym, który przeciw nam spiskuje, który chce nas zniszczyć i tym podobne. Jak się to dzieje, że ludzie, którzy nas otaczają, zmieniają tak swoje oblicza, wczoraj ich twarze były przychylne i przyjacielskie, a dziś są wrogie, wczoraj im wierzyliśmy, a dziś nie mamy do nich zaufania. To co wczoraj wydawało nam się ich prawdziwym obliczem, dziś jest maską, pod którą ukrywają oni swenieczne w stosunku do nas zamiary. Świat społeczny jest naszym głównym środowiskiem, powinien więc mieć względnie stabilną strukturę. Gdzie tu jest prawda, gdzie konsekwencja? Jak tu się przedstawia nasz rachunek prawdopodobieństwa? Trudno byłoby nam żyć, gdybyśmy nie byli pewni, że jutro będzie świecić słońce, że Ziemia nie będzie drgać pod naszymi stopami, że będziemy mieli zapewniony dopływ powietrza i tym podobne. A tu, gdy chodzi o ludzi, z którymi żyjemy, nie wiemy, co jest prawdą, a co fałszem, co oni naprawdę o nas myślą, jakie są ich prawdziwe w stosunku do nas intencje, czy nie udają tylko naszych przyjaciół, czy ich życzliwość nie jest tylko maską, czy nas nie zdradzają, zachowując pozory miłości i tym podobne. Nasz rachunek prawdopodobieństwa zawodzi. Nie wiemy, na co liczyć, czego się trzymać. Jesteśmy skazani na stałą niepewność. Jest to jeden z paradoksów życia ludzkiego, że ten sektor otaczającego świata, z którym najwięcej się stykamy, od którego najbardziej jesteśmy uzależnieni, to jest sektor społeczny, jest jednocześnie sektorem najmniej pewnym, sektorem, co do którego najtrudniej stworzyć sobie rachunek prawdopodobieństwa, i przysłowiowa beczka soli nieraz nie wystarczy, by drugiego człowieka poznać. Dlatego gdy inne relacje ze światem otaczającym ulegają w wielu sektorach automatyzacji, człowiek nie zastanawia się nad tym, jak ma chodzić i wykonywać szereg codziennych, prostych czynności, to jego stosunki z drugim człowiekiem są zawsze niepewne, znajdują się zawsze w centrum świadomości, nie ulegają automatyzacji. Gdyż rachunek prawdopodobieństwa nie jest tu nigdy pewne. Możliwe, że człowiek jest panem stworzenia i może swoją postawę nadrealizować w różnych odcinkach otaczającego świata, może doprowadzić do tego, że w tych odcinkach szanse nieprzewidzianego stają się minimalne, ale nigdy nie jest on panem stworzenia w stosunku do drugiego człowieka, tu dwóch panów styka się z sobą i nigdy nie wiadomo, co z tego spotkania wyniknie. Wszelki rachunek prawdopodobieństwa zawodzi, a jest to sektor życia, który nas najbardziej emocjonalnie angażuje, nasze uczucia pozytywne i negatywne bowiem koncentrują się głównie wokół innych ludzi. To też nie wpływa korzystnie na tworzenie się rachunku prawdopodobieństwa. Rachunek musi być zawsze jak najmniej uczuciowy, uczucia bowiem łatwo zmieniają znak rachunku z doradniego na ujemny i odwrotnie. To co wczoraj było czarne, dziś jest białe. Dlatego w stosunkach z ludźmi skazani jesteśmy na ciągłą improwizację, na stałe niespodzianki, rachuby nasze są tak często płonne. Zmienia się zarówno nasz stosunek uczuciowy do nich, jak i ich do nas. Może to jest klęską człowieka, że gdzie ma on najwięcej kontaktów ze światem otaczającym, to jest z innymi ludźmi, tam porusza się najmniej pewnie. A niepewność jest zawsze bodźcem do tworzenia fikcyjnych obrazów rzeczywistości. Drugi człowiek może nam pomóc, uratować nas z nieszczęścia, ale może nas też zniszczyć, zagrażać bezpośrednio lub pośrednio naszemu życiu, może ograniczyć naszą wolność i swobodę działania. Nigdy nie jesteśmy pewni, co nas spotka nawet od stosunkowo najbliższej nam osoby. Może wyjątkiem są tu postacie rodziców, gdyż jako dzieci żyjemy w przeświadczeniu macierzyńskości środowiska i nie bierzemy w rachubę możliwości krzywdy ze strony najbliższych, choć i takie się zdarzają. Szybko jednak domadzą się urazy ze strony otoczenia społecznego. Pierwsze pojawiają się w przedszkolu, szkole ze strony rówieśników. Wiadomo, jak dzieci potrafią być okrutne. Stopniowo nawet rodzice stają się krzywdzicielami. Im człowiek wchodzi bardziej w życie, tym bardziej wzrasta liczba urazów ze strony społecznego otoczenia. Jak już wspomniano, dwie postawy są specjalnie narażone na tego rodzaju urazy. Postawa zbytniej ufności, a więc zachowanie dziecięcej koncepcji środowiska macierzyńskiego i postawa nieufności, gdy w każdym węszy się wroga. W pierwszym wypadku człowiek wystawia się na urazy, gdyż życie nie pieści, w drugim swoją postawą prowokuje negatywne nastawienie otoczenia do siebie. W pierwszym wypadku rachunek prawdopodobieństwa w stosunku do środowiska społecznego jest zbyt optymistyczny, co w końcu musi prowadzić do rozczarowań. W drugim wypadku natomiast rachunek ten jest zbyt pesymistyczny, wskutek czego człowiek jakby ściąga na siebie nieszczęścia, których się spodziewa. Zadaniem różnego rodzaju urządzeń społecznych jest wzmocnienie rachunku prawdopodobieństwa w stosunkach między ludźmi. Już w najbardziej pierwotnych grupach społecznych powstają różnego rodzaju kodeksy moralne. Ludzie są zobowiązani do ich przestrzegania i dzięki temu zachowanie otoczenia społecznego jest bardziej przewidywalne. Niepewność w stosunku do drugiego człowieka koncentruje się na sektorze moralnym jego zachowania, gdyż właśnie w tym sektorze ludzkiej działalności najłatwiej doznać krzywdy i niesprawiedliwości. Niepewność jest źródłem pogotowia lękowego. W stosunkach z naszym otoczeniem społecznym musimy z miejsca zdecydować się na przyjęcie określonej postawy do lub gdy wybierzemy postawę do, wówczas zawsze pozostaje cień niepewności, na pewno nie wiemy, jaki ten człowiek w przyszłości naprawdę się okaże, musimy być czujni, nie możemy pozwolić sobie na to, by nasze stosunki z ludźmi uległy automatyzacji, jak to się dzieje w innych sektorach życia. Gdy wybierzemy postawę od, to z góry zakładamy, że coś złego ze strony innych ludzi spotkać nas może i odpowiednio się zachowujemy. W większości wypadków kontaktując się z innymi ludźmi nie mamy pojęcia, z kim mamy do czynienia. Poznanie bowiem drugiego człowieka należy do najtrudniejszych zadań poznawczych i prawdopodobnie nigdy nie możemy go w pełni osiągnąć. Gdy stworzymy sobie jakikolwiek system urejniowy, to znaczy gdy niewiadome zapewnimy własnymi strukturami, przede wszystkim własną projekcją uczuciową, wówczas nasza niepewność maleje, już wiemy, z kim mamy do czynienia, choć nasza wiedza jest urejona. Należy się dziwić, jak łatwo wydajemy kategoryczne sądy o innych ludziach na podstawie najbłahszych przesłanek. Wystarczy lotka, zasłyszana i niesprawdzona opinia, pierwsze wrażenie, słowo lub gest danego człowieka, by już o nim urobić sobie zdanie, nierzadko dla niego okrzywdzące. Im stosunki uczuciowe w grupie są gorsze, to znaczy im bardziej dominują w niej negatywne uczucia nad pozytywnymi, tym łatwiej opinie stają się krzywdzące. Decydującym bowiem momentem w formowaniu obrazu drugiego człowieka jest własne nastawienie uczuciowe do niego. Pogotowia urejniowe jest więc zjawiskiem normalnym w życiu, indywidualnym i zbiorowym. W wypadku osobowości czy psychopatii i paranoidalnej granice normalności zostają przekroczone. Pogotowia urejniowe staje się tak silne, że utrudnia normalne współżycie z ludźmi, obraz świata społecznego ulega tak znacznemu wypaczeniu, że nie może już być akceptowany przez otoczenie. Człowiek taki widzi wokół siebie tylko spiski, machinacje, złowrogie manipulacje. Świat społeczny staje się skomplikowaną maszyną, urzędem, który zmierza do jego zniszczenia. Obraz świata społecznego traci swą najbardziej charakterystyczną cechę, mianowicie koloryt emocjonalny, staje się bezduszny, bezwzględny, zmierza różnymi krętymi drogami do swego celu. Jak wspomniano, dla paranoików dominacja celu jest cechą charakterystyczną. Dla wyznawanej przez siebie idei gotowi są nieraz wszystko poświęcić. Otóż widać tu wyraźnie, jak swą własną cechę osobowości rzutują oni na otoczenie społeczne, to nie oni, ale otoczenie społeczne dąży bezwzględnie do celu i traktuje innych ludzi jak marionetki, które trzeba odpowiednio za pomocą różnych sznurków poruszać. Dla histeryka życie społeczne ma też coś z teatru marionetek. Bardzo, jak opisano, lubi on za sznurki pociągać, manipulować ludźmi, ale robi to głównie dla zabawy, w celu zwrócenia uwagi na siebie. i całą sprawę teatru życia traktuje znacznie poważniej, dla niego nie jest to zabawa, ale rzeczywistość, która mu zagraża. Czuje się oplatany nićmi różnych intryg, ale nie jest w stanie temu przeciwdziałać. Świat społecznego osacza i nim manipuluje. U historyka to manipulacyjne podejście do otoczenia społecznego wynika przede wszystkim z płytkości związków uczuciowych z otoczeniem. Można bowiem spokojnie manipulować tym, do czego nie żywi się silniejszych uczuć. Manipulacja stosuje się przede wszystkim do przedmiotów martwych, z którymi powiązania uczuciowe są zwykle słabsze niż z istotami żywymi, a zwłaszcza z innymi ludźmi. U paranoików uczucia są na ogół bardzo silne, ale często sprzeczne, ambiwalentne, zwykle nie może on sobie z nimi poradzić. I również nie może on sobie poradzić z życiem uczuciowym innych ludzi, w obronie przed jego tajemnicą przyjmuje on obraz świata społecznego podający głównie na działaniach, machinacjach i manipulacjach. Neguje one w ten sposób istnienie tego, co jemu najbardziej dokucza i z czym zarówno u siebie, jak i u otoczenia nie może sobie poradzić, mianowicie życia uczuciowego. Obraz urejniowy nie tworzy się wówczas, gdy staramy się zrozumieć życie uczuciowe drugiego człowieka, wtedy jego czyny i sposoby zachowania się stają się nam jaśniejsze, pogotowiał urejniowy maleje. U histeryka fikcyjny obraz rzeczywistości społecznej wynika z płytkości uczuć, u z ich zbytniej dynamiki. Dynamika uczuć powoduje, że obraz społecznej rzeczywistości ulega zazwyczaj silnemu wypaczeniu, tym silniejszemu, im uczucia są bardziej dynamiczne. W histerii uczucia są słabe i wypaczenie rzeczywistości też na ogół niewielkie, także przez otoczenie nie jest ono zazwyczaj traktowane jako urojniowe. Dlatego poznanie samego siebie jest szczególnie ważnym momentem w leczeniu ludzi zarówno z kręgu historycznego, jak i paranoidalnego. Musi to być jednak poznanie szczere, prawdziwe, w którym człowiek rzeczywiście dąży do prawdy, a nie do jej namiastki. Najlepiej, jeśli można w historii życia pacjenta uchwycić moment, gdy po raz pierwszy zaczyna one fałszować obraz rzeczywistości. Wówczas właniają się zazwyczaj emocjonalne problemy, które do tego sfałszowania doprowadziły. Niestety jednak nie zawsze to się udaje. Paranoi wierzy w swój system wartości i nieraz gotów dla niego wszystko poświęcić. Histeryk patrzy na niego trochę z przymrużeniem moka i dlatego łatwo swoje prawdy zmienia. Prawda urojniowa ma charakter niezwykle trwały, nic jej zmienić nie potrafi. Dochodzimy tu do problemu bardzo trudnego, mianowicie prawdziwości naszego obrazu świata. Dlaczego raz oceniamy go jako prawdziwy, a raz jako fałszywy? Wiemy, jak bardzo zmienia się on w zależności od naszych nastrojów i uczuć, jak silnie wpływa na niego opinia otoczenia. Właściwie zmienność jest jego cechą najbardziej charakterystyczną, a prawda przecież powinna być niezmienna. Paranoik razi nas swoim przekonaniem, że prawdę te znalazł i że uparcie się jej trzyma, żadne perswazje nie pomagają. Gdyż normalnie nigdy nie jesteśmy w stanie prawdy osiągnąć, tylko do niej się zbliżamy, jest to na celem, do którego dążymy, ale nigdy naszą własnością. Gdy nam się wydaje, żeśmy ją osiągnęli, powinniśmy być bardzo ostrożni, ponieważ właśnie to przeświadczenie może być pierwszą oznaką urojenia. Nasze widzenie otaczającego świata i nas samych z natury rzeczy jest problematyczne. Wciąż nowe stwarzamy modele rzeczywistości zarówno własnej, jak i otaczającego świata i zmieniamy je, gdy są one wyraźnie z tą rzeczywistością niezgodne, a także pod wpływem naszych uczuć, nastrojów i sądów otoczenia. Im układ nerwowy dysponuje większymi możliwościami tworzenia struktur czynnościowych, tym więcej modeli może on wytwarzać i tym większe istnieją szanse, że modele te dokładniej oddają rzeczywistość. Prawdopodobnie dlatego obraz świata człowieka jest prawdziwszy niż obraz świata zwierzęcia. Nigdy jednak nie jest on całkowicie prawdziwy. Prawda odgrywa rolę asymptoty, do której się zbliżamy, ale nigdy jej osiągnąć nie możemy. Patologia urejnowego myślenia polega na tym, że probabilistyczne podejście do rzeczywistości zostaje zastąpione pewnością, co może być swoistą reakcją na poczucie niepewności, swoistą hiperintegracją, jest to w zasadzie zaprzeczenie śmierci, która stanowi istotny elementu życia. Jedne struktury giną, by w ich miejsce powstawały nowe. Stare modele rzeczywistości skazane są na zniszczenie, bo inaczej w ich miejscu nie mogłyby powstać nowe. W zespołach urojeniowych i w osobowościach typu urojeniowego zostaje zakłócony ten typowy dla życia rytm śmierci i zmartwychwstania. Paranoik jakby boi się śmierci swoich modeli rzeczywistości, kurczowo się ich trzyma, wskutek czego nie mogą powstać nowe modele. Pozona pewność zastępuje prawdopodobieństwo. W tym kurczowym trzymaniu się jednego modelu rzeczywistości można się dopatrzeć lęku przed nią Podobnie w górach człowiek kurczowo trzyma się wyznaczonej ścieżki, gdyż poza nią widzi swoją zgubę. Im sytuacja jest mniej pewna, tym silniej człowiek trzyma się utartej drogi. Klasycznym przykładem jest twarde obstawanie przy dogmatach i rytuałach w tej dziedzinie życia, w której ludzka pewność jest najmniejsza, bo dotyczącej absolutu. Dla paranoików charakterystyczną cechą jest lęk przed światem społecznym. Nie czują się oni w nim pewnie i ich utarta droga prawdy jest obroną przed poczuciem niepewności i zagrożenia. Głównym środowiskiem człowieka, jak podkreślono, jest jego środowisko społeczne. Ono zabezpiecza jego życie zwłaszcza we wczesnych okresach rozwoju, środowisko macierzyńskie, ale ono też jest potencjalnym źródłem największych zagrożeń. Żadne bowiem inne środowisko nie jest tak groźne, jak środowisko ludzkie, w nim kryją się zło, okrucieństwo, tendencja do pozbawienia wolności i tym podobne. Człowiek nigdy więc nie może być pewny tego, co ze strony drugiego człowieka go spotka. Żadne środowisko nie jest tak niepewne, jak środowisko ludzkie. Może otoczyć ono człowieka opieką i troską, ale może też ono go całkowicie zniszczyć. Widzieliśmy, jak histeryk na różne sposoby stara się zdobyć przychylność tego środowiska. Paranoid boi się go i dlatego tak uporczywie trzyma się swej rojonej prawdy. Ekspansja w świat otaczający wymaga pewnego kredytu zaufania. Człowiek musi wierzyć, że świat otaczający go nie zniszczy, że będzie mógł w nim wypróbować swoje potencjalne struktury czynnościowe. Dzięki temu wypróbowaniu coraz bardziej zbliża się on do poznania świata. Gdy jednak nastawiony jest do świata lękowo, wówczas lęk paraliżuje swobodę i spontaniczność jego aktywności. Kurczowo trzyma się on swojej prawdy, boi się wypróbowywać inne modele rzeczywistości. Rozmawiając czy obcując z paranoikami odnosimy wrażenie, że ich spojrzenie na świat jest bardzo zwężone. Nie dostrzegają oni niczego poza swoją prawdą. Natomiast to, co jest w zasięgu ich prawdy, widzą oni niesłychanie ostro. Znana jest ich zadziwiająca pamięć i spostrzegawczość, gdy chodzi o tematykę związaną z ich urojniowym systemem. Natomiast to, co znajduje się poza granicami ich prawdy, nie dociera często do ich świadomości. Wyraźnie odczuwa się tu wspomnianą atmosferę procesu sądowego, w którym też wszystko koncentruje się na sprawie, inne rzeczy są nieważne, sędzia przerywa, gdy świadek zacznie o nich mówić, to nie dotyczy sprawy. Reflektor świadomości sądowej koncentruje się na sprawie. To samo u paranoika. koncentruje się on wokół swej rojonej prawdy. Na ogół wszystkie sprawy o silnym podbarwieniu uczuciowym mają zdolność skupiania na sobie całego pola świadomości. Na tym polega świadomy kompleks, gdyż w wypadku kompleksu nieświadomego jego treść nie dociera do świadomości, przynajmniej w formie jawnej. To więc zogniskowanie świadomości naprawdę euryjniowej świadczy o jej niezwykłym ładunku emocjonalnym. Dlatego w psychoterapii i paranoików bezcelowe jest przekonywanie chorego, że nie ma on racji. Natomiast celowe jest zanalizowanie sytuacji emocjonalnej, która leży u podłoża jego prawdy. Zależnie od utrwalenia się patogennej postawy uczuciowej nastawienie euryjniowe może być mniej więcej stałe lub wybuchać wówczas, gdy chory wejdzie w sytuację analogiczną do tej, która po raz pierwszy wyzwoliła nastawienie lękowe do świata społecznego i spowodowała skrystalizowanie się euryjnia. Nastawienia euryjniowe mogą więc być zwiewne lub utrwalone i rozbudowane w systemy. W wypadku osobowości i psychopatii urejniowych mamy przeważnie do czynienia z okresowymi nastawieniami urejniowymi, wynikającymi z przejściowego nagromadzenia uczuć negatywnych. Stałe jest natomiast pogotowia urejniowe, to znaczy gotowość do reagowania nastawieniem urejniowym w sytuacjach emocjonalnie trudnych. Zdarza się wprawdzie, że na tle tegoż pogotowia rozwinie się z czasem utrwalony system urejniowy. Mówimy wówczas o urejniowym rozwoju osobowości, ale wypadki tego typu nie są częste, przynajmniej w porównaniu z częstością występowania pogotowia urejniowego. Pogotowiał urejniowe, to jakby stała postawa obronno-zaczekna wobec świata społecznego, który zawsze może okazać swe groźne oblicze. Nie ma, jak się zdaje, człowieka, który by nigdy nie miał nastawień rejniowych w stosunku do swego otoczenia. Teren życia społecznego jest niepewny i ta niepewność prowokuje do nastawień urejniowych. Człowiek, na którego przełożony spojrzy złym okiem, przynajmniej tak mu się wydaje, łatwo fakt ten interpretuje w sposób urejniowy Doszukuje się przyczyn rzekomego złego nastawienia przełożonego, w czym mało pomocne jest własne poczucie winy. Również w stosunku do naszych podwładnych łatwo nastawiamy się rejniowo, Tu też ważnym czynnikiem maktywującym jest poczucie winy. Płaszczyzna pochyła kontaktów z otoczeniem społecznym specjalnie predysponuje do nastawień rejniowych, co jest zrozumiałe, gdyż poznanie drugiego człowieka w tej płaszczyźnie jest ograniczone na skutek wypaczenia proporcji. Zbytnie oddalenie od drugiego człowieka również sprzyja ureinowemu zniekształceniom. Wiadomo, ile rejniowych koncepcji tkwi w poglądach na ludzi, których nie mieliśmy okazji bezpośrednio poznać, a więc na wrogów politycznych, narodowych, religijnych, ideologicznych i tym podobne. Nieraz po bliższym poznaniu dziwimy się, że w ten sposób ich ocenialiśmy. Zbyt bliski dystans też niekiedy wyzwala nastawienie urejniowe. Klasycznym przykładem są tu za zazdrości. Przyzwyczajeni jesteśmy do pewnego dystansu w stosunku do ludzi, gdy dystans ten zostanie przekroczony. Jak w stosunkach erotycznych, często tracimy możliwość względnie obiektywnego spojrzenia na drugiego człowieka. Nie widzimy go w całości, tak jak nie widzimy całości obrazu, gdy zbyt blisko niego staniemy. Poza tym związek erotyczny wyzwala szereg uczuć negatywnych obok pozytywnych. Niepewność własnej roli seksualnej, lęk przed płcią przeciwną, częstszy u mężczyzn niż u kobiet, urazy do ojca czy do matki rzutują się na stosunki do partnera seksualnego i mogą prowadzić do urojniowych nastawień. Często nastawienia te tłumione są w normalnym życiu, a zostają wyzwolone pod wpływem alkoholu lub silnych napięć emocjonalnych. W osobowości paranoidalnej skłonność do reagowania nastawieniami urojniowymi jest większa niż w przeciętnej populacji, a u psychopatów paranoidalnych występuje ona jako cecha dominująca. Objawy urojniowe traktuje się na ogół jako świadczące o psychozie. Nawet popularne powiedzenie, że ktoś mówi o tu rzeczy, co może oznaczać, że mówi w sposób nielogiczny, rozkojarzony lub że produkuje urejenia, jest częstym dowodem choroby psychicznej, to jest psychozy. Człowiekowi nie wolno bezkarnie wyjść z określonego porządku metabolizmu informacyjnego, jego obraz świata, choć znacznie różny u każdego człowieka, musi się trzymać określonych rygorów społecznych. Jedne z nich są ponadczasowe i ponadprzestrzenne, obowiązują w różnych epokach i kręgach kulturowych, a inne tylko w danej grupie społecznej. Poglądy członków innych kręgów kulturowych mogą więc wydać się nam urejniowe, mimo że w danym kręgu za takie nie są uważane. O tym fakcie powszechności nastawień urejniowych nie powinniśmy zapominać w naszych kontaktach z paranoikami, niezależnie od tego, czy będą to ustalone i usystematyzowane urejenia, jak w zespołach urejniowych, czy mniej lub bardziej zwiewne nastawienia urejniowe, jakie zdarzają się u psychopatów paranoidalnych i w paranoidalnych typach osobowości. Chory powinien czuć, że jego urejniowe poglądy nie są traktowane jako śmieszne dziwactwo, ale jako jeden, choć rzadki, sposób widzenia rzeczywistości. Musimy zrozumieć, że urojenie dla chorego jest zwykle najwyższą prawdą, gdy tę prawdę z miejsca przekreślimy, utracimy tym samym kontakt z chorym. Oczywiście błędem jest przyznawanie racji choremu, zresztą zwykle wyczuje ono od razu fałsz naszego stanowiska. Najlepiej trzymać się probabilistycznego sposobu widzenia rzeczywistości. Urojeniowy sposób jej widzenia ma też swoje, choć nikłe, prawdopodobieństwo. Paranoik, jak wspomniano, nie trzyma się zasady prawdopodobieństwa, ale zasady pewności. Jeśli uda się nam zmienić pewność na prawdopodobieństwo, mniej zacięcie broni on swego urojniowego spojrzenia na rzeczywistość. Drugim krokiem w psychoterapii paranoików jest dojście do benezy ich urojeniowych nastawień. Zwykle kryje się pod nimi lęk społeczny, wynikający z nagromadzenia uczuć negatywnych do środowiska społecznego i z niemożności zrozumienia zbyt wielu społecznych sytuacji. Zmniejszenie lęku zwykle ułatwia zrozumienie sytuacji, dzięki czemu urojniowe nastawienie słabnie. Charakterystyczną cechą paranoików, niezależnie od tego, czy wykazują oni utrwalone zespoły urojniowe, czy tylko urojniowe nastawienia, jak w psychopatiach paranoidalnych i paranoidalnych typach osobowości, jest tu utrata zaufania do ludzi. Odbudowa tego zaufania jest najwyższym zadaniem terapeutycznym. Psychiatra musi tu działać przez samego siebie, chory przede wszystkim musi do niego nabrać zaufania. Z paranoikiem należy postępować szczerze, nie okłamywać go, szanować jego urojniowe poglądy, ale jednocześnie zachowywać własne, nie posługiwać się maską, gdyż jej fałsz paranoik z miejsca odkryje. Paranoik odsłania przed nami inny sposób widzenia rzeczywistości, nieraz niezwykły i oryginalny. Dzięki temu psychiatra nie powinien być ograniczony w widzeniu rzeczywistości. Od swoich pacjentów uczy się on, że rzeczywistość może mieć różne oblicza. Można też stać na stanowisku, że rozmowy z paranoikami nic nie dają, że są stratą czasu, że jedynie warto stosować somatyczne metody leczenia, więc przede wszystkim leki obniżające napięcie lękowe. Rzeczywiście, leki te dają nieraz dramatyczne efekty w ostrych zespołach urejniowych, ale tam gdzie mamy przede wszystkim do czynienia ze wzrostem pogotowia urejniowego i to trwającym od młodych lat życia pacjenta, efektywność psychofarmakologii nie jest duża. W psychopatiach i osobowościach paranoidalnych psychoterapia jest metodą wyboru. Objawy z grupy paranoidalnej stawiają nas wobec wielu interesujących zagadnień. Przede wszystkim charakter metabolizmu informacyjnego jest społeczny w sensie ogólnoludzkim, jak też mniejszych grup podniesienia. Wyłamanie się spod jego społecznego charakteru zawsze grozi powstaniem urojeń. W naszym widzeniu otaczającego świata, zwłaszcza świata społecznego, nie możemy być zbyt pewni. Nasza prawda o świecie jest problematyczna. Gdy odejdziemy od rachunku prawdopodobieństwa i coś uznamy za prawdę bezwzględną, łatwo możemy zostać posądzeni o urojenie. Lęk społeczny często znajduje się u podłoża nastawień i systemów urajeniowych. Życie społeczne jest źródłem różnego rodzaju lęków. Mają one swe pozytywne znaczenie, gdyż dzięki nim człowiek uczy się respektować normy społeczne. Dawka lęku społecznego nie może być jednak zbyt duża, gdyż hamuje to ekspansję w świat otaczający i prowadzi do znacznego nieraz wypaczenia obrazu rzeczywistości. W nastawieniach i zespołach uryjniowych człowiek nierzadko odkrywa swój cel życia, swoje charisma i jest mu wierny. Ale jest to najczęściej cel fałszywy i fikcyjny. Niekiedy uchwycenie się celu uryjniowego jest rekompensatą za niemożność znalezienia w życiu celu rzeczywistego. Wskazuje to na to, jak ważne w życiu jest posiadanie celu. Ludzie o cechach osobowości paranoidalnej i paranoidalni psychopaci na ogół nie demonstrują wyraźnych celów i systemów paranoidalnych, ale żyją w stałym pogotowiu paranoidalnym, świat otaczający czyha na nich i coś przeciw nim stale spiskuje. Objawy urojeniowe są, jak się zdaje, lepiej zrozumiałe, gdy traktuje się je jako continum od normy do wyraźnej patologii. W najszerszym ujęciu urojeniem jest wszystko to, co nie odpowiada rzeczywistości. Niestety, nie ma człowieka, którego obraz świata i własnej osoby byłby bez reszty prawdziwy. Obraz ten zawsze jest w mniejszym lub większym stopniu wypaczony. Ważne jest, by umieć to wypaczenie pod wpływem środowiska społecznego skorygować, by nie trzymać się go uparcie. A upór jest cechą paranoików. Istotną sprawą w leczeniu ludzi z osobowością paranoidalną, psychopatów paranoidalnych, a nawet tych, którzy demonstrują wraźne zespoły rejniowe nie jest wykazywanie im nieprawidłowości ich poglądów, ale zwiększanie ich zaufania do otoczenia społecznego, a tym samym zmniejszanie lęku społecznego, który stanowi podłoże paranoidalnych objawów i nastawień. Jak już wspomniano, postawa wobec paranoika powinna być szczera, bezpośrednia, nie należy wyśmiewać jego urojniowych nastawień i koncepcji, tylko traktować je jako prawdy indywidualne, nieodpowiadające powszechnym mniemaniom. Nie należy też zapominać, że zespół urojeniowy stwarza swoisty, choć nieprawdziwy porządek, w wielu wypadkach broni on przed chaosem i lękiem dezintegracyjnym. Dlatego też nie jest dobrze w pierwszej linii go atakować. Lepiej wyjść od rozumienia uczuć, które do tego zespołu doprowadziły, starać się je ujawnić i stopniowo rozładować. Dojście do tego, skąd wziął się lęk przed ludźmi, gdyż on najłatwiej doprowadza do urojniowych reakcji, nie jest zadaniem łatwym. Samo już wszakże dochodzenie do źródła tego lęku zmniejsza zazwyczaj nastawienie euryjniowe, zwiększając jednocześnie równość do otoczenia. Przedstawione tu uwagi nie wyczerpują bogactwa tematyki nastawień i objawów euryjniowych. Część problemów została omówiona w książce poświęconej schizofrenii.